Dzień dobry, tu podcast Ruszaj się Bruno 17 września 17 września to będzie ta data która utkwi mi w pamięci nie z tego powodu, że dawno, dawno temu w 1939 Rosjanie weszli do Polski ale z innego powodu 17 września roku 2011 to data, kiedy mój syn Bruno pierwszy raz przejechał się na rowerze dwukołowym. Bez dodatkowych kółek, bez wspornika jakiegoś kija z tyłu, czy czegoś w tym stylu. Pojechał sam, utrzymał równowagę. Nie obyło się oczywiście bez upadków. Dziwne zdarzenie, bo to był pierwszy trening, taki postanowiłem Dzisiaj, że wezmę go na rower i zobaczę, czy będzie łapał tą równowagę. A że nie mam doczepianych kółek, zostawiłem je w Polsce. Został nam mały rower dwukołowy do wypróbowania. Sadziłem go na ten rower. Opierał się oczywiście, wymyślał sobie różne wymówki, żeby nie dzisiaj że tato pouczymy się na wrotkach, pouczymy się na hulajnodze, na hulajnodze już umie jeździć, więc były to wymówki. Mówię, nie, chodź, zobaczymy tylko jak będzie się czuł na rowerze. Ubrałem mu kask, wsadziłem go na rower, weszliśmy przed dom, no i oczywiście y, musiałem go mocno trzymać, bo brało go to na jedną stronę, przechylał się za mocno to na drugą, ale czułem już pod ręką, że y, są momenty, kiedy potrafi tą równowagę zachować Podeszliśmy kawałeczek była taka lekka górka asfaltowa no i rozpędziłem go trochę bardziej żeby ta równowaga była łatwiejsza do utrzymania no i puściłem puściłem biegnąc koło niego na początku cały czas krzyczał nie puszczaj mnie, nie puszczaj mnie, nie puszczaj mnie oczywiście udawałem, że nie puszczam a potem pobiegłem koło niego i pokazałem że rączki mam z przodu, że nic go nie trzyma no jechał tak koło mnie. Lekko spanikował. Potem patrzył się na mnie. Mówię, nie patrzcie na mnie. Patrzcie przed siebie. No i potem go złapałem. I mówię, dobrze poszło. Gratulacje. Tak brawo. Pierwszy raz. Wszystko wow. Beata tam chwilę z tyłu została. Yy, potem doszła do nas. Mówię, zobacz, druga próba. No przy drugiej prób próbie już był upadek niestety. Za dużo chciałem na raz. Puściłem go i już taki pewny siebie. Zostałem na miejscu. No nie przewidziałem tego, że, że dziecko będzie chciało się tak szybko zatrzymać. No i zatrzymywania jeszcze nie trenowaliśmy, więc upadek był na kolana, na bok. Nie było tam miękko. Był płacz i, i pocieszanie. No, ale jakoś z tego wyszliśmy. Bałem się, że będzie się bał na nowo wejść na ten rower, ale dalej mieliśmy takie równość Ściętą trawę, proste boisko piłkarskie, stadion Lecha Poznań by się nie powstydził. Króciutko, równo ostrzyżona trawka, mięciutko. Mówię, choćby będziemy na tej trawie sobie trenować. No i udało się, na tej trawie już było dużo lepiej. Poczuł się pewnie, zaczął sam się zatrzymywać. No to kończy się zawsze tam jakimś tam upadkiem, ze skokiem czy, lub, lub czymś w tym stylu. To nie jest tak, że sobie zatrzyma się i podeprze się nogą. Zawsze jakoś ten rower go jeszcze przechyla. Może ma jeszcze za krótkie nogi na ten rower, nie wiem. No ale postęp po prostu był niesamowity. I przypomniało mi się te moje pierwsze dni. Ja pamiętam, ja pamiętam dokładnie, kiedy pierwszy raz w życiu pojechałem na dwóch kółkach. Mnie nauczył jazdy na rowerze mój dziadek, już żyjący Stefan. No i ja miałem kiedyś taki rower, który nazywał się Bobik. Pewnie starsze pokolenia yy, pamiętają, a może nie pamiętają. To był wytwór chyba Rometu, o ile pamiętam. Była możliwość właśnie dokręcenia dodatkowych dwóch kółek, także był czterokołowy. Ja dosyć długi czas jeździłem yy, na tych czterech kółkach. Oczywiście one, te kółka nie były jakoś tak... Yy, nigdy nie można było ich mocno dokręcić zawsze jakoś one było krzywo skręcone i człowiek się przychylał jak z boku na bok jak jakaś taka wańka wstańka no i często było tak, że te kółka sobie wisiały w powietrzu albo zawieszały tylne koło w powietrzu jak się za mocno przykręciło więc cztery kółka to nie była wygodna rzecz i, i pamiętam, mieliśmy takie pole z tytoniem, z tabaką i do tego pola prowadzi taka asfaltowa, rzadko używana droga i tam nauczyłem się pierwszy raz jeździć na rowerze typu Bobik Bobiki Bobik to był pierwszy rower, niebieski później otrzymałem dostałem Wigry rower Wigry to już jest legenda polskiego sprzętu rowerowego można tak powiedzieć legendarny rower, chyba najbardziej legendarny rower najbardziej kultowy rower ze wszystkich rowerów PRL-u to właśnie Wigry, Wigry 2, Wigry 3 ja dostałem pierwszy Wigry i to był rower używany i on miał ramę zespawaną bo gdzieś już była prędzej złamana i on miał spawaną ramę i miał tą ramę zespawaną krzywo nie można było jeździć bez trzymanki na tym rowerze, bo zawsze znosiło na jakąś stronę, więc ten rower nie był super. Po Wigrach moim następnym rowerem był Jubilat. I Jubilata już się bardzo długo wtedy trzymałem. No właściwie do, praktycznie do dorosłości. Później sprzedałem go za skrzynkę piwa. Któregoś z kolei Jubilata. Tak to było. Jubilaty to były takie większe odpowiedniki Wigier Wiger 3, czyli składaka też składany rower na większych kołach niż Wigry wyścigowaliśmy się na tych rowerach robiliśmy sobie zawody żużlowe i było całkiem fajnie a później przyszła era górali i wszystkie te dawne rowery prl odeszły w cień tak dla przypomnienia, może starsze pokolenie jeszcze pamięta może przypomnę właśnie kilka rowerów takich z tamtego, z tamtego okresu, które utkwiły mi w pamięci, które starałem sobie y, przypomnieć i wydobyć z czeluści, z zakamarków mojej pamięci. Y, od najmniejszych, czyli jak powiedziałem Bobik, później były takie małe składaki typu Flaming i Pelikan. Tak mi się kojarzą, ten Pelikan miał taką fajnie wygiętą, tą ramę tą, tą skośną, ale też były składakami. Potem wiadomo Wigry, Wigry 2, II, Wigry 3, Jubilat i później weszliśmy, w, wchodzimy w taką erę tych dużych rowerów. To były rowery ruskie, Ukraina. To był rower z ramą, ro, gdzie, pamiętam, mój kolega dostał na pierwszą komunię właśnie taki rower Ukraina. Nie mógł dosięgnąć do ziemi, gdy siedział na siodełku i przez długi okres czasu jeździł pod ramą. Nie było to super wygodne, ale jakoś się przyzwyczaił i bardzo długo jeździł, pamiętam, pod tą ramą. Możecie sobie wyobrazić, jak to możliwe było jeździć z rowerem, z ramą, pod ramą. No. Nigdy nie siedzieć. No. Dzieciaki teraz tak jeżdżą takich, na takich małych rowerkach do akrobacji. Nigdy nie siedzą na tych siedzenka, siedzonkach, zawsze na stojąco. się na tych rowerach jeździ. Były też damki. Damka Czyli rower z ramą, taką poprzeczną, lub podwójną ramą, skośną, dla dziewczyn, dla dziewczyn żeby nie miały problemów z wsiadaniem w sukienkach i taka damka, pamiętam, nazywała się gazela. Gazela, czyli szybki rower, damski. Z tego co pamiętam, szczytem marzeń w ogóle taki, yy, dla, do, dla rowerów wycieczkowych to był rower typu wagant. Wagant to był rower, który miał przerzutki, bo poprzednie rowery nie, nie, nie, nie miały przerzutek. Były to rowery o jednym przełożeniu i raczej takie do wyścigów do ruchu miejskiego. A rower, rower Wagant to był rower z ramą i wypo, wyposażony w przerzutki. Niesamowity rower, pamiętam, kolega, syn wysoko postawionego oficera Wojska Polskiego miał taki rower. Wszyscy mu zezdrościliśmy. Ja nie, nie jestem pewien, miał jeszcze chyba taki rower Universal i to było, to było coś na, na zasadzie tak zwanej kolarzówki, czyli kierownica taka wygięta jak ro, ro, rowery do wyścigów tych szosowych. Wiadomo, gdy następował maj, wiosna, cała ekipa dzieciaków ruszała na swój własny podwórkowy wyścig pokoju, zaczęło się przy fatalnej pogodzie wiatr i deszcz podczas oficjalnego otwarcia. Popatrzmy jednak na tę miny naszych chłopców. Pojadą w doborowej konkurencji 106 kolarzy z 18 państw. Wymyśleliśmy sobie różne etapy. Naszywaliśmy numerki na koszulki. Nasze, ma nasze mamy wyszywały jakimś kordonkiem te numerki. I skrzętnie zapisywaliśmy punktacje, czasy. Wiadomo, na rowerach tych gorszej klasy nie, nie było szans, żeby cokolwiek tam ujechać. Ostry start w Jablonnie, gdzie niegdyś dojeżdżano się na bicyklach. Z tej oto pochylni ruszają zawodnicy na trasę najkrótszego etapu. 20 km do Nowego Dworu. Cały czas pod wiatr. No, takie czasy były. Częściej na, na dworzu, jak to się mówi, niż w domu. Teraz jest różnica. Ja nie mówię, że jest gorzej czy źle. Było inaczej po prostu. No, to tak. Tak wspomnienie moje o rowerach. A teraz jeszcze dorzucić chciałem taki... Um, Mini, bardzo mini reportaż kiedyś, dawno temu, chyba dwa lub trzy lata temu nagrałem go jeszcze Olympusem w jakimś centrum handlowym w Gdańsku spotkałem tam gości, którzy robią repliki starych rowerów starych, starych bicykli starych takich rowerów, które przednie koło było ogromne a tylnie malutkie i pogadałem z nimi chwilę no więc teraz może fragmencik tego mini, mini reportażu wywiadu, jak zwał, tak zwał, dawno nie słuchałem tego, także nie wiem co tam dokładnie da się uratować. Zapytam się, czy to będzie pierwsza jazda tricyklem? Tak. A jak się podoba? Może być. Jest tutaj przejeżdżmy. Dobrze? Zapytam. pojeździe. się. miłej jazdy. A jak jazda na takiej wysokości? Super. Wydzieci tam wszystkie. Tak, to prawda. Kiedy jeździ się na tricyklu, można obserwować okolice, patrzeć na, na innych ludzi, patrzeć... Naprawdę z góry. Drodzy no Państwo, przypominam, że tutaj, dzisiaj, w galerii, wspólnie przeżywamy Bike Story. Przeżywamy, czyli dzielimy się jazdą i przeżywamy jazdę na stanie i typowych doberach. Na produkturowych rolach bicyklach, na trycyklach. Wszystkie dzieci zapraszamy na mały bicykl dziecięcy, a najmniejsze po ciebie, na tricyklu. Teraz mamy 100 letni cykl. Zupełnie za darmo możecie Państwo przejechać i cyklami. Może zapytam się jednego tutaj z prowadzących, coś o ten temat te, tego roweru, tych rowerów. To jest oryginalny rower? To jest yy, replika. To jest replika? Tak, zbudowana na podstawie oryginalnego cykla, ale jest to replika. A jest tutaj gdzieś jeden z tych rowerów oryginalny? Wie pan co, że mówiąc nie obchodziłem całej wystawy, nie Chodzi wdre... mi o te rowery, które tu prezentujesz? Tutaj to są wszystko repliki. repliki. Mogę tylko ja tylko ciekawostkę dodać, że sami je zbudowaliśmy. Super. Tak. Jest tutaj też w tamtym Fassaz, jest taki bicyk Old Wheel. Mhm. To jest takie, takie też replika naszej produkcji. To jest replika pierwszego bicykla jaki w ogóle powstał. Skąd mieliście materiały, skąd wzory do tych rowerów? Książek z internetu, z muzeum, obserwacje, takie rzeczy. Czy onno znaczy, się robi takie wice? Yy, no początki są bardzo ciężkie, bardzo trudne. Pierwszy replikat budowaliśmy ją rok. Kolega ją budował sam. Natomiast te już jesteśmy w stanie, bo to już 5 lat istniejemy yy, w ciągu miesiąca zbudować. Tak. Także zajmujemy się tym, budujemy i sprzedajemy też, jak ktoś ma sobie kupić Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jest. Zaczekajcie, zaczekajcie. O, tu widzimy dalej co tu widzimy. Yy, yy, Symulatory jazdy na rowerze. Można sobie popedałować i pojeździć w miejscu. Widząc przed sobą ekran, mijamy takie miasteczko, góry, łąki, lasy, pola I dalej. Ale chyba lepiej robić to w naturze. Jednym z wystawianych tutaj rowerów jest taki duży pomarańczowy potwór upodobniony do amerykańskiego motocykla Harley, takiego chopera takiego prawdziwego chopera z filmu Easy Rider, czyli wypuszczone przednie koło daleko, daleko, daleko, daleko. kierownica, siedzenie takie wygodne. Tak, jedyny problem przy jeździe takim rowerem to Trzymanie go w jakiejś piwnicy, wprowadzenie go do jakiejkolwiek piwnicy byłoby dużym problemem. Rower ma długość około 4 metrów, także mogłoby być nieciekawie. Następny z przedstawionych rowerów jest rower o nazwie Kamiński. Co to jest? Rozobaczymy. Jest to rower turystyczny wyprodukowany w Pomorskiej fabryce rowerów Adama Kamińskiego w Warszawie przy ulicy Karolkowej 16 firma została założona w 1923 z przodu widzimy lampę karbidową w ogóle rower jest upodobniony jest zrobiony na taki rower podróżnika z tyłu na rowerze jest walizka na walizce taki, taka czapka korkowa nie? kapelusz korkowy typu dżungla, albo typu w pustyni i w puszczy. Przez ramę jest, doczepiony do ramy jest kocyk i wygląda to wszystko takie afrykańsko bardzo. Dobra, przechodzimy do następnego roweru. Tu już widzimy typowy, turystyczny rower, takim, jakim można podróżować na przykład na Islandię, która jest dosyć modna ostatnio. Wycieczki rowerowe na Islandii są dosyć modne, z tego co wiem. Co tu następnego widzimy? Tu widzimy rower i do niego doczepiony taki, taki taka przyczepka dla dzieci, którą można doczepić do roweru która jest osłonięta od deszczu, z tyłu wiecie jak to wszystko wygląda w całym tym Muszę sobie mojemu synkowi coś podobnego kupić, bo chcę zacząć z nim jeździć na rowerku, ale chyba jednak pozostanę, nie przy czyprzyczewce, przy ale przy takim y, siodełku, jakie dziś teraz się doczepia do tyłu. Co tu jest? Rower o nazwie Move wygląda na bardzo stary. Jest to damski rower Move, model 65 z oryginalną tabliczką znamionową oraz numerem seryjnym wybitym na ramię. Rower z lat 1939 45 Tak. Widzimy torebkę na zakupy. W środku bagietka, kwiaty. Czyli y, można podejrzewać, że jakaś francuska nim tu przyjechała. Następnym rowerem jest taki typowy bicykl, czyli wielkie, duże koło. Eee, prezentowany model Longway odzwierciedla bicykle New Rapid budowany na całym świecie od 1880 roku, charakteryzujący się lekkością, zwinnością i niezawodnością. Szczególną uwagę zwraca lekka, lekka, słuchajcie, lekka, 18 kilogramowa konstrukcja roweru z plecionymi na cztery krzyże. Szprychami. Niektórzy cykliści na tych modelach osiągali prędkości rzędu 50 km na godzinę, a wykorzystywane w turystyce umożliwiały pokonywanie ponad 100 km odległości w ciągu jednego dnia. Jeszcze takie ciekawostki. W latach 90. XIX wieku rower był ważnym elementem amerykańskiej gospodarki. w Samym tylko w Nowym Jorku było... 1200 producentów rowerów i części do nich. W promieniu jednej mili wokół dolnego Broadwayu znajdowały się 83 sklepy dla cyklistów. Urząd patentowy USA musiał otworzyć drugie biuro zajmujące się wyłącznie patentami rowerowymi. W 1896 roku 500 firm wytwarzało rocznie 1,2 miliona pojazdów a przychody ze sprzedaży rowerów wyniosły 300 milionów dolarów, a części wyposażenia do nich kolejne 200 milionów. Nowojorską wystawę rowerów zwiedziło w tymże roku 120 tysięcy osób, a populacja koni w USA spadła w latach 1893-1897 o 7 milionów. Po drugiej stronie tego Longwaya jest już nowoczesność w tego pełnego tego słowa znaczeniu Velocraft VKHI poziomowy szosowy rower karbonowy wyprodukowany w Polsce z owiewką M5 stosowaną podczas wyścigów dla poprawy aerodynamiki waga ramy 1,2 kg a całego roweru 8 kg Tak, złożonego tu jest taka owiewka do... Szkoda, że nie piszę prędkości maksymalnej wyciągania na tym rowerze, bo to wygląda naprawdę tak wyścigowo ten rower, fajnie. Na tym rowerze siedzi się chyba dość wygodnie, pedałuje się w pozycji poziomej, nogi do przodu, bo widziałem też rower, na których się leży na brzuchu, ale to nie tutaj, może gdzieś tu jest, ale ja akurat nie widziałem. Dobra, idziemy do następnego roweru. Następny rower to kolarzówka Kolażówka, taka perelowska jeszcze. Pamiętam, że posiadanie kolażówki to był kiedyś wielki, wielki, no, wielki szpan. Zazwyczaj używaliśmy wszyscy składaków typu Wigry, a kolarzówka to była to był już wyższa półka. Dalej, przewodzimy tu taki rower listonosza, nieopisany. Później zabawki, rowerki dla dzieci. No i znowu zbliżałem, zatoczyłem koło i znowu zbliżam się do wystawy. Może oddam głos temu prowadzącemu. Wroczył Panie Państwo, że projekt pierwszego roweru którego niestety nie wiemy, czy wybudowano, czy nie. Wiemy natomiast, że ten projekt ponad 500 lat temu powstał. Na tym projekcie rower ma dwa koła tego samego rozmiaru, czyli zupełnie inaczej niż wicy. Ponadto kierownica, zupełnie tak jak we współczesnych rowerach, kieruje przednim kołem, a jedno koło napędza poprzez przekładnię łańcuchową z Państwa, to wymyślono ponad 500 lat temu. Potem przez 300 lat była cisza i nikt tak naprawdę nie słyszał o rowerach. Ani też rowerów nie widział. Po 300 latach zbudowano pierwsze drewniane drezyny, zwane również kościotłkami. Były to rowery, które miały, podobnie jak współczesne rowery, 28 cali, koło, z tym, że koło było drewniane, ciężkie, masywne, takie węlocypedy ważyły nawet 50 kg, czyli były to rowery dosyć ciężkie, nie miały pedałów, nawet na Jazda na nich polegała na tym, że cyklista biegł na rowerze i wtedy przestrzeń, czy biegł na, na pewnego rodzaju górkę, rozpatrzał się z tej górki i kilkanaście metrów mógł przejechać na, na takim rowerze, na takiej drezydej. Następnie były welocypedy, gdzie kółka były również podobnej wielkości jak współczasne rowery, 28-30 cali. Pedale były przymontowane do brzeg Na takich welocypedach prędkość cyklisty, cyklista mógł prędkość 20-25 km na godzinę. I dopiero po welocypedach weszły, przyszedł czas na, na rozwój e, rowerów długodystansowych czyli bicykli, które tutaj Państwu prezentujemy. Były to pierwsze rowery, bardzo szybkie, długodystansowe. Można powiedzieć, że były to rowery, które były zniszczeniem marzeń o 7-minowych butach. Taki rower pokonywał, mógł pokonać w zasadzie dystans świetnie, równie większy, niż człowiek drodzy drodzy drodzy. Takim rowerem można było zginąć prędkość nawet 40 km na godzinę. Ale drodzy Państwo, przejdźmy do rzeczy, e, przejdźmy do prezentacji jazdy. Na początku takiego małego awice jazdy na bicyklu. Do tego będziemy potrzebować przestrzeni. Także przeprosimy Państwa do pierwszej dni. Im więcej miejsca będą mieli cykliści, tym więcej będą mogli pokazać. Dzieci poprosimy Was tutaj. Jak sobie przysłuchiwałem ten materiał nagrany dawno, dawno temu, przed laty i w pewnym fragmencie jest tam mowa o przyczepce. <gryw> Dzisiaj jest 18 września, kupiłem taką przyczepkę. Znalazłem w ogłoszeniu, pojechałem 16 mil samochodem, zapłaciłem nieduże pieniądze i przywiozłem przyczepkę zrobiłem zaraz próbę z Brunem Bruno wsiadł do tyłu zakrył się tam tą osłonką a ja popedałowałem popedałowałem i było całkiem fajnie myślałem na początku, że będzie się nudził tam ale raczej się nie nudzi chłopak także jest jakiś pomysł jest jest jakiś pomysł na Wspólne wycieczki w przyszłości. Mam tutaj taką trasę na oku jedną, którą chyba za tydzień wykonam. Jeśli tylko pogoda na to pozwoli, to za tydzień będzie wycieczka rowerowa. Wycieczka rowerowa w pewne ciekawe miejsce. A dzisiaj już będę kończył. Dzisiaj już będzie koniec tej retrospekcji. Mam nadzieję, że jakość materiału, które było nagrywane dawno, dawno temu na tym Olimpusie nie będzie zbyt odbiegała od tego, co teraz się nagrywa. Nie będzie zbyt dużego kontrastu i jakoś to będzie słyszalne. Na odcuchu słyszałem, że bardzo dużo te tło tam zakłócało, ale mam nadzieję, że było to zrozumiałe, co tam było powiedziane. A dzisiaj już was się, z Wami się żegnam i do usłyszenia za tydzień. Cześć.